Druga symfonia Juliusa Eastmana, The Faithful Friend, The Lover's Friend's Love for the Beloved. Zupełnie nowa rzecz, od niedawna dopiero mamy nagrania tego utworu. Słuchaliśmy interpretacji zarejestrowanej i wydanej w ubiegłym roku przez The Cleveland Orchestra pod dyrekcją Franza Welsera Mösta. A przypomnę, że tę symfonię zrekonstruował ze szkiców Luciano Chessa. Opowieść o nieudanym związku w zbiorze tekstów o Eastmanie opublikowanym przez Uniwersytet Rochester pod tytułem Gay Guerrilla Julius Eastman and His Music znaleźć można wzruszające wspomnienie o kompozytorze napisane właśnie przez adresata tej symfonii Roberta Nemo Hila. Tytuł tego zbioru brzmi gej-gorilla, co należałoby tłumaczyć na polski jako gejowska partyzantka albo gejowski bojownik. To też tytuł utworu z 1979 roku, którego dzisiaj posłuchamy we wspaniałej gitarowej interpretacji Emanuela Jacoba La Kopo. To jeden z najczęściej wykonywanych utworów Eastmana, ale wcześniej spojrzenie w stronę klasyki. W naszym klasycznym paśmie w nocnej strefie przypominam co jakiś czas ważne utwory Helmuta Lachenmana, który pod koniec ubiegłego roku ukończył 90 lat. I niedawno ukazał się zbiór nagrań wszystkich trzech kwartetów smyczkowych Lachenmana zarejestrowanych przez Cateau Diotima. Ten francuski zespół współpracuje z kompozytorem od początku XXI wieku. Hmm. Drugi kwartet, którego dzisiaj posłuchamy, nagrał na tej płycie już po raz drugi zresztą. No i ta płyta w ogóle zbierająca trzy kwartety jest podsumowaniem owej współpracy muzyków z kompozytorem. Drugi kwartet smyczkowy Lachenmana został zamówiony z okazji 200. 200 rocznicy rewolucji francuskiej, a Lachenman odpowiedział na to zamówienie nawiązaniem do baśniowego menueta z Orfeusza i Eurydyki, Christopha Willibalda Glucka, zatytułowanego Reigen Seliger Geister Krąg Błogosławionych Duchów. Widzimy tutaj praktykę krytycznego słuchania stosowaną przez Lachenmana, który nawiązuje do klasyki, do muzyki pisanej przecież dla arystokracji, ale używa jej w kontekście wydarzenia, które wprawdzie krwawe i okrutne, ale też przyczyniło się do powstania demokracji. Jest to przede wszystkim fenomenalny przykład tego, jak Lachenman operuje brzmieniami. Kwartet mieni się najróżniejszymi sposobami wydobywania dźwięku i co tu dużo gadać, jest arcydziełem. Kwartet Diotima gra w składzie Junpeng Shao. Pierwsze skrzypce Leo II, Frank Chevalier Altówka i Pierre Morlet Violoncella. Te osobliwe mandolinowe dźwięki, które słyszeliśmy w, pod koniec, w ostatniej części utworu, pochodzą z instrumentów kwartetu smyczkowego, które Helmut Lachenmann nakazuje muzykom położyć na kolanach i, i szarpać struny plektronami. To, to drugi kwartet smyczkowy Reigenzelige Geister Helmunta Lachenmana grał Katior. Diotima. Nocna strefa 29, już prawie w pół... Do pierwszej. W klasyce jesteśmy głęboko zanurzeni. Słuchaliśmy nowo odkrytej symfonii Juliusa Eastmana dzisiaj, a przed nami interpretacja jego klasycznej kompozycji Gay Gorilla. To muzyka, którą należy nazwać zaangażowaną. W 1979 roku, w dziesiątą rocznicę powstania Stonewall, czyli gwałtownych zamieszek i bitwy z policją represjonującą osoby nieheteronormatywne w Nowym Jorku. Istman przypomniał, że te osoby z represjonowanych mniejszości mają swoją siłę. Dziś administracja amerykańska próbuje wymazać pamięć o Stonewall, więc utwór ten znów zyskuje na aktualności. Luciano Cessa, ten sam, który zrekonstruował drugą symfonię, wskazuje, że utwór Istmana ma formę zbliżoną do fantazji chorałowej, takiej, jakiej używał Jan Sebastian Bach. To odniesienie wzmacnia zawarty w utworze hmm, cytat z chorału Marcina Lutra Ein feste Burg ist unser Gott potężną twierdzą jest nasz Bóg. Powraca tu więc głęboka wiara chrześcijańska Istmana, fundament jego duchowości i światopoglądu. Utwór najczęściej grywany jest na czterech fortepianach, jednak nie ma ustalonej obsady. Emmanuel Jacob Lacopo nakłada warstwowo 30 gitar. Na wszystkich oczywiście gra on sam. W osiągnięciu doskonałego brzmienia wspiera go reżyserka dźwięku, producentka i artystka dźwiękowa Amelia NSH. Słuchamy już utworu Gay Gorilla Juliusa Estmana. Gay Gorilla, słuchamy wersji tego utworu Juliusa Eastmana na 30 gitar zrealizowanej przez kanadyjskiego muzyka Emanuela Jacoba La przy współpracy producentki Amelie NSH. Niesamowitą siłę. Y znajduje w tej interpretacji świetnie wyważonej, bardzo bogatej. Lakopo nazywa sam siebie gitarzystą postklasycznym, bo choć ma dyplom Yale z gitary klasycznej i doktorat zdobyty na Uniwersytecie McGill, to tworzy muzykę na pograniczu rozmaitych gatunków. Niedługo zapowiada swoją pierwszą płytę z własnymi kompozycjami. Kto wie, może ją zagramy w nocnej strefie. A tymczasem e, za minutę będzie pierwsza. O pierwszej zmieni mnie przed mikrofonem Joanna Grodkowska. My dziękujemy Marek Dalba, Adam Suprynowicz i jeszcze przez chwilę Emanuel Jacob Lacopo. Dobrej nocy.